Żywym krzewem a Ojciec mój jest tym, który go Uman. Każdą dla poroż, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obwitrzy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do Was. Wytrwajcie we mnie a ja będę trwał w was. Podobnie jak latoroś nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w innym krzewie. Tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślanie. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić. Oto słowo Pańskie, Pokrośmy przez chwilę Ducha Świętego. Był uzdolnił nasze serca do przyjęcia Słowa. Duchu Święty, otwieraj moje serce, przenikaj moje wnętrze, dotykaj mojego umysłu, mojego sumienia, by to Słowo było przeze mnie przyjęte, zrozumiane, by to Słowo dało mi nowe narodzenie, nowe życie w Jezusie. I poprowadziło mnie do owocowania w Duchu Świętym, na drodze wiary, którą chcę kroczyć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Obraz krzewu, krzewu który jest zbudowany z różnych gałęzi, połączonych ze sobą, mówi nam o zjednoczeniu, połączeniu. Aby doszło do owocowania, do życia w tym krzewie musi być połączony. I najpierw w krzewie musi płynąć życie, by dopiero potem były owoce. To jest temat dzisiejszego spotkania. Najpierw musi być w nas życie Jezusa. Aby potem były owoce. Owoce widoczne dla wszystkich. Życie Jezusa ma płynąć w nas tak jak życie płynie w krzewie. Życie Jezusa. Boże życie. Życie duchowe, nadprzyrodzone. Życie łaski Bożej. O to chodzi. O takie życie. Życie w wierze. Ten dar przynosi Tobie Jezus. W Ewangelii Jana czytamy Jana 10:10: 10, Ja przyszedłem, by owce miały życie i miały je w obfitości. To Jezus daje każdemu z nas, chce dawać nowe życie. Życie duchowe, życie nadprzyrodzone, życie łaski Bożej. Tu nie chodzi o życie biologiczne. To doczesne, to fizyczne, to coś dużo więcej. I dzisiaj nad tym będziemy się skupiać. To doświadczenie nowego życia. Życia dla Jezusa, takiego życia, którego centrum jest Jezus. Dlatego też, gdy ktoś doświadczy spotkania z Jezusem przez wiarę, takiego spotkania, które wstrząsnęło nim całkowicie i obróciło go o 120 stopni, 180 stopni, wszystko przemieniło, on może powiedzieć tak, ja mam nowe życie. To, co było wcześniej, stare, stare życie w grzechu Minęły, porzuciłem je, zerwałem z nimi. Teraz żyję nowym życiem. I ktoś, kto doświadcza już teraz w sobie nowego życia dla Jezusa, może powiedzieć, tak, żyłem bez Boga. Lekceważyłem Boga. Żyłem dla siebie, to ja byłem Bogiem. Ja byłem w centrum mojego życia. Liczyłem na siebie, a nie liczyłem się z Bogiem. Gdy spotkałem żywego Jezusa, gdy w końcu może szczerze się wyspowiadałem ze wszystkiego, gdy uznałem Go za osobistego Zbawiciela, Pana, gdy oddałem Mu całe swoje życie, wszystko zaczęło się na nowo. To jest to, co Jezus nazywa powtórne narodzenie. I niektórzy przeżyli to w wieku 60, 70, 80, 50, 40 lat w różnym wieku. Ale wiecie, o czym mówię? To jest doświadczenie nowego narodzenia. Doświadczenie takie, gdy czujesz, powtórnie się narodziłem. Mimo mojego wieku do nowe narodzenie. O tym Jezus mówił do Nikodema w czasie tej nocnej rozmowy Jana 3,7, że potrzeba, byś narodził się na nowo. On tego nie rozumiał. Jak mam wejść do łona swojej matki na nowo w tym wieku? Jezus mówił o narodzeniu z ducha. Dlatego ta pieśń, którą dzisiaj już śpiewaliśmy wielokrotnie wprowadza Cię w ten temat na nowo stwarzaj mnie. To jest nowe narodzenie. Narodzenie w Duchu Świętym. Narodzenie w łasce. Narodzenie do nowego życia. I ktoś, kto przeżył to powtórne narodzenie, czyli otworzył do końca całkowicie swoje serce dla Boga, jednocześnie On Umarł dla starego życia. Dla starego człowieka. Dla życia grzechu. Każdy, kto czuje w sobie to doświadczenie, wie, że stare życie skończyło się bezpowrotnie. Raz na zawsze. Żyje nowym życiem. I teraz wszystko podporządkowuje Jezusowi. To jest przemiana. Przemiana serca. I spotykam wiele osób, które mówią tak, teraz wszystko jest inne. Moje serce jest inne. Mój sposób myślenia jest inny. Mam inny cel w życiu. Narodziłem się powtórnie dla Boga. Narodziłem się na nowo. To jest doświadczenie, którego wszyscy potrzebujemy i które daje nam Jezus. To jest przemiana. Zapowiedziana przez proroka Ezechiela Ezekiel 36, 26 mówi tak słowo, dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, dam wam serca z ciała, ducha mojego tchnę w wasze wnętrza, by sprawić byście żyli według mych nakazów i przestrzegali moich przykazań to jest to to jest doświadczenie, które daje nam Pan, zawiera serce z kamienia, zawiera serce martwe, zawiera to stare życie z Ciebie i daje Ci nowe serce nowego ducha nowe wnętrze i stwarza Cię na nowo to jest doświadczenie, które daje Duch Święty, które daje Jezus stworzenie na nowo zaraz o tym powiemy po czym poznać po czym mogę poznać, że zaczęło się we mnie nowe życie. Że ja rozpoczęłem nowe życie dla Boga, dla Jezusa. Życie to duchowe, życie własne. Życie, w którym tylko Jezus jest centrum. Prorok Ezechiel odpowiada na to pytanie. Będziecie czuli obrzydzenie do waszych grzechów i waszych obrzydliwości. Dziś, jak mocno mówi słowo, kto się narodził na nowo, kto wybrał Jezusa, to postawił w centrum Jezusa, ten jednocześnie do tego starego życia, w którym kiedyś tkwił, życia w grzechu, życia, w którym on tylko decydował o wszystkim, co jest dobre, a co złe, ma obrzydzenie, wstręt. I już ten grzech cię nie pociąga. Bo Duch Święty w Twoim sercu to sprawi, że masz obrzydzenie do każdego grzechu. Co więcej, nie tylko obrzydzenie. Ty zaczynasz czuć od razu do grzechu i płaczesz z powodu tych grzechów, które Ci się zdarzyły. Płaczesz z powodu grzechów, które stały się Twoim udziałem. I to sprawia Duch Święty, jak mówi prorok Zachariasz, gdy wyleje ducha pobożności. Gdy wyleje Ducha Świętego, będziecie płakali z powodu waszych grzechów. To jest tak. Nowego narodzenia. Grzech już mnie już nie interesuje. Porzucam go. Mam nowe życie. Życie w Jezusie. Jak mówi święty Paweł do Efezjan 4,22 Trzeba porzucić dawnego człowieka z jego uczynkami grzesznymi i przyoblec się nowego człowieka w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Dlatego też wiele osób dzieli swoje życie na ten moment przed i po spotkania żywego Jezusa. Przed i po, w którym otworzyli całkowicie serce dla Boga i Go wybrali. Święty Jan Panu II w encyklice Veritatis Splendor ten moment, tą decyzję najważniejszą w życiu człowieka nazywa opcja fundamentalna najważniejszy wybór który decyduje o wszystkim wejście w nowe życie przeobleczenie się w nowego człowieka mówi o tym także Paweł dzisiaj do Kolosan 3, 5 do 10 powtórne narodzenie a ono zarazem jest śmiercią dla grzechu. Jak mówi Paweł do Rzymian 6.11 Umarliście dla grzechu. Żyjecie tylko dla Boga. w Chrystusie Jezusie. I od tego momentu tylko Jezus mnie zachwyca. Tylko Jezus mi pociąga życie w Jego łasce. Także mogę powiedzieć za świętym Pawełem żyję ja, już nie ja żyję we mnie Chrystus. I zaczynasz iść za tym życiem, bo czujesz, że tam jest Twoja przyszłość, Twoja radość, Twoja nadzieja, Twoje szczęście, sens Twojego życia. I chcesz w Nim wzrastać. I odczuwasz to pragnienie, by żyć tylko dla Boga z Nim. I wtedy zaczęło się nie tylko nowe narodzenie, ale to, co święty Panu nazywa nowe stworzenie. Nowe stworzenie. To jest termin świętego Pana Bóg stwarza cię na nowe, jak w tej pieśni, na nowo stwarzaj mnie. I odczuwasz, że wszystko staje się nowe. Stwarza cię Bóg na nowo. Własce Bożej. Kto trwa w Chrystusie, mówi Paweł apostoł, jest nowym stworzeniem. Kto trwa w Chrystusie jest nowym stworzeniem. To, co dawne, mówi Paweł, minęło. 2 Koryntian 517 Czyli wszystko stało się nowe. Tak mówi Słowo Boże. Oto wszystko stało się nowe. I jeśli już rozpoczęła tą drogę wiary. Ja i Ty. Nie ma powrotu do grzechu. Nie ma powrotu do starego życia. Bo jestem nowym stworzeniem w Jezusie. Wszystko stało się nowe. To, co dawno minęło. I to łaskę chce Ci dać Pan. Łaskę nowego narodzenia. Łaskę nowego życia. Łaskę nowego stworzenia. Ale to nie dokonuje się ludzkimi wysiłkami. Ja nie mogę powiedzieć, tak, tak, będę się starać, tak, tak, Panie, już nigdy więcej. To się dokonuje mocą łaski Bożej, na którą Ty się otwierasz pokornie, w sakramentach, w modlitwie, we wspólnocie, w Słowie Bożym. I tą łaskę daje Ci Duch Święty, jak mówi słowo Zachariasza 4,6. Nie siłą, nie mocą naszą, ale mocą Ducha Świętego, mówi Pan. I Ty, która masz już w sobie, masz już w sobie, bracie, to nowe narodzenie, to nowe stworzenie, by żyć tylko dla Boga. Wiedz, że ono będzie się w Tobie rozwijać. I zaczniesz odczuwać to, że bez Boga, bez kontaktu z Nim, bez więzi z Nim, ja umieram. Ja usycham Jak ta gałąź Nadłamana Złamana Ja usycham bez Jezusa Wtedy czujesz Że już nie ma Dla Ciebie innej alternatywy Jak tylko Być nieustannie zjednoczonym z Jezusem Czerpać życie z Niego Myśleć o niej, tęskni za Kochać go, słuchać go. Wtedy zaczyna się w tym nowym życiu taka duchowa pępowina, z której ty nieustannie czerpiesz życie przez modlitwę, przez sakramenty. Powiemy o tym dzisiaj. I czujesz, że Pan Cię zaprasza, by w tym zjednoczeniu nieustannie trwać. Trwać, trwać, jak mówi dzisiaj Jezus. Wytrwajcie we mnie, Jana 15,4. Wytrwajcie w miłości mojej, bo tylko wtedy to nowe życie we mnie, to nowe stworzenie we mnie będzie, uważaj, trwało. Będzie podtrzymywane. Nie utracisz gdy będziesz cały czas przeżywać to zjednoczenie z Panem, czyli łaska uświęcająca, w stan Komunii duchowej, zjednoczenia z Jezusem, przez wiary, przez łaskę uświęcającą w czystym sumieniu potwierdzoną, dlatego mówi Pan, kto trwa we mnie, a ja w Nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ nic uczynić nie możecie. Pomyśl zatem o tym. Jesteś powołany. Jesteś powołana do tego, by raz na zawsze skończyć z grzechem, z nałogiem, z przyzwyczajeniem, z tym wszystkim, co mnie oddala od Pana. Niech to umrze we mnie, aby powstać tylko do nowego życia dla Jezusa Chrystusa. By żyć nowym stworzeniem tylko i wyłącznie dla Niego, w zgodzie z Jego wolą. Wtedy też będzie ta łaska uświęcająca w Tobie rozkwitała, owocowała, przynosiła wyraźne owoce. Jak rozwijać to nowe życie? Będziemy rozważać za chwilę to za chwilę będzie ciąg dalszy tego Słowa. Amen. Czujemy już sercem, co znaczy nowe narodzenie. Niektórzy z nas przeżyli ten moment jako wstrząs. Coś się zmieniło w moim życiu. A niektórzy Stopniowo, łagodnie, delikatnie. Dojrzewali, w końcu odczytali zachód, wielki porus serca, by rzucić się całkowicie w ramiona Jezusa. Czujemy, co to znaczy: nowe stworzenie. Było stare, wszystko stało się nowe. I są osoby wśród nas, które mogłyby dać wiele takich świadectw. Jestem innym człowiekiem. Od tej spowiedzi, od tego nabożeństwa, może od jakiejś pielgrzymki, może od jakiejś rekolekcji, może od jakiegoś spotkania, może od jakiegoś wydarzenia, bo Bóg działa na różne sposoby i przychodzi ze swoją łaską, by nas powtórnie narodzić i dać nowe stworzenie. Jak teraz, rozwijać to nowe życie. Gdy dziecko się narodzi, musi się karmić. Musi być karmione. Bo samo nie poradzi sobie. Nie przetrwa. Nie będzie się rozwijać. Jak rozwijać nowe życie? To zjednoczenie z Jezusem. To nowe stworzenie, które w Tobie się rozpoczyna. Przede wszystkim to powiedzieliśmy, trwać w łasce, w łasce uświecającej, czyli w stałym zjednoczeniu z Jezusem. Czyli przyjmować komunię świętą jak najczęściej. Przyjmować komunię świętą w samego Jezusa chleb życia, w Eucharystii. A zatem nigdy nie pozwalaj na trwanie w grzechu. Nie przyzwyczajaj się do trwania w grzechu. Kiedy tylko zdarzy się grzech, pamiętaj, że ta pępowina duchowa, jednocząca Ciebie z Bogiem, jest przerwana. To jest tragedia. To jest śmierć. Ja umieram. Dlatego też szybko jednam się z Bogiem w sakramencie pokuty, pojednania. Bo nie chcę przyzwyczajać się do grzechu. Nie chcę żyć w grzechu. Bo to jest stan nienormalny dla chrześcijanina, gdy żyje w grzechu dzień, dwa, trzy, tydzień, miesiąc. Normalny stan to jest stan łaski uświęcającej. Kiedy ja i ty możemy nieustannie przyjmować Komunię Świętą, to jest normalny stan życia chrześcijanina. Dlatego też trwanie w przyjaźni z Jezusem w komunii duchowej z Jezusem. A gdy się zdarzy grzech, jedna się z Bogiem, bo właśnie grzech, ukrywany, niewyznany, pielęgrowany, spychany gdzieś na bok jest przyczyną, jedną z przyczyn tego, że nie przyjmuje uzdrowienia, że nie przyjmuje uwolnienia. To jest jedna z przeszkód. Jedna z przeszkód bardzo mocna może najważniejsza przeszkoda, która cię blokuje na Boże życie, na moc Jezusa. Dlatego też sakrament spowiedzi. To jest czas Twojego oczyszczenia, uwolnienia. Dobrze by było, gdybyś co najmniej raz w miesiącu, gdybyś się spowiadała, spowiadał co najmniej raz w miesiącu w serca z miłości do Boga. A najlepiej by było wymodlić stałego spowiednika, który będzie formować Twoje sumienie, który pomoże Ci w drodze duchowej. To jest bardzo ważne dla nas. Bardzo ważne. I te dwa elementy, komunia święta, zjednoczenie z Jezusem i spowiedź święta, spowiedź sakramentalna, to jest czerpanie ze źródła. Czerpanie ze źródła i podtrzymywanie żywotności tej duchowej pępowiny Twojego stałego zjednoczenia z Panem, by życie Jezusa płynęło w Twoje życie. Co więcej, to zjednoczenie z Jezusem, to trwanie w innym krzewie, trwanie w Nim, by życie nowe w Tobie rozkwitało, ono musi być wierne Wierne, systematyczne, trwałe. Komunia święta, spowiedź święta. Idziemy krok dalej, trzeci krok. Modlitwa osobista. Modlitwa małżeńska. Modlitwa rodzinna. Wspólnie w domach. To jest droga do nowego życia. By życie Jezusa przenikało Cię. Dlatego też... Jezus mówi: Nic bez mnie uczynić nie możecie. To jest słowo, z którego wynika, że ja muszę być nieustannie zjednoczony z Jezusem, czerpać życie od niego, jak ta latość, która sama z siebie nie owocuje. Zobaczcie słowo: sama z siebie nie owocuje. Na nie może przynosić owocu sama z siebie. I Ty i ja sami z siebie nigdy nie będziemy w stanie owocować miłością, pokojem, dobrocią, szczęściem, życiem. Nie będziemy zjednoczeni z Panem. Mówi Chrystus, jeżeli nie trwa w innym krzebie, jeżeli we mnie trwać nie będziecie, ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić. Dlatego też zdecyduj się całkowicie na życie z Jezusem. Prosi o to Maryja w objawieniach, zdecydujcie się na Boga, wybierzcie Jezusa. Wielu dzisiaj się waha, jedną nogą jest w kościele, drugą nogą poza. Jednym uchem słowa słucha, a drugim uchem słuchamy tego świata. Wielu się waha, ale Ty nic nie stracisz, bracie, siostro. Nic nie stracisz, wybierając Jezusa. Bo gdy wybierasz Jezusa całkowicie do końca, na zawsze, to Ty tylko będziesz zyskiwać. Tylko będziesz przyjmować same korzyści. Stracisz tylko jedno. Grzech. Grzech. I to, co jest złe, I to, co nie pochodzi od Boga, Święty Jan w Apokalipsie 3,15 mówi sam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś, obyś był zimny albo gorący. A skoro jesteś lepszy, ani gorący, ani zimny, chcę Cię wyrzucić z moich ust. Zdecyduj do końca, by być z Jezusem, by przerwać połowiczność, niezdecydowanie Twoje jakieś wahanie, chwiejność, Pan Cię zaprasza i Pan Cię obłaskali, uszczęśliwi, przemieni. On wszystko może. Dlatego też, jeśli odczuwasz to pragnienie, by należeć tylko do Jezusa, jeśli odczuwasz to pragnienie, to podejmij tego wieczoru na nowo tą decyzję, bo to decyzje zmieniają świat. Nie uczucia. Chcę, Jezu, należeć do Ciebie. Daj mi powtórne narodzenie. Daj mi nowe stworzenie. To jest to, kiedy Ty zaczynasz czuć, idąc za Jezusem, inaczej myślałem o tym, teraz myślę inaczej. Inaczej patrzyłem na tego brata, zmieniło się moje serce, przemacza. Inna była moja wyobraźnia, może karmiona grzechem, już tak nie patrzę Inne były moje reakcje Jestem przemieniony, inne mam uczucia Inny cel, inne pragnienia Wszystko staje się nowe Jeśli budzę, zaczynam dzień Z entuzjazmem, z radością Wszystko ma sens I nieustannie odczuwam obecność Jezusa I w pracy I w małżeństwie, i z dziećmi. To jest to, o czym mówi święty Paweł Wszystko staje się nowe i to daje Ci Jezus przez moc swojej łaski. Ale by w tym uczestniczyć, iść w tym, trwać w tym, nie może być chwilowego zrywu. Bo to jest nasza wada narodowa. Zryw. W tym jesteśmy dobrzy. Tak, tak, Panie, będę za to szedł. Tak, Panie, nigdy już więcej tego nie zrobię. Zawsze będę Tobą. na 5 minut, w 10 minucie, w 15 smutek, przygnębienie, to nie ma sensu, wycofanie, nie chce mi się. Zrywy, zrywy do góry, a potem słomiany zapał. By to nowe życie utrzymać, by żyć nowym stworzeniem, trwać w tym powtórnym narodzeniu, to musi być w nas stabilność, wytrwałość, wierność, systematyczna, byśmy mieli korzeń. Mówi Paweł do Kolosa, do takiej wspólnoty podobnej jak my, zapuśćcie w Niego korzenie. On wiedział, że oni są chwili. On wiedział, że oni są jeszcze nie stali. I mówi Paweł, apostoł do Kolosa, zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim budujcie zakorzenienie w Jezusie na zawsze do końca. By nic Ciebie nie oderwało. Zakorzenienie serca w tej częstej, regularnej komunii świętej, tej regularnej spowiedzi. Zakorzenienie serca w modlitwie osobistej, w modlitwie małżeńskiej, rodzinnej, by to nie był dla Ciebie jakiś przymus, ale pragnienie Twojego serca, które tęskni za tym. Tęskni za tym. Moja dusza tęskni za Bogiem. I wtedy te spotkania z Bogiem nie są dla Ciebie ciężarem, nie musisz się przymuszać, ale Ty myślisz o tym, kiedy będzie komunia święta następna w moim życiu, Ty już myślisz, kiedy będzie moja modlitwa następna, kiedy wezmę Biblię w moje dłonie, kiedy wezmę różaniec w moje dłonie, Ty myślisz o tym i nieustannie, gdy chodzisz po biedronce czy po innych sklepach, tu jesteś w zakupy, robisz w supermarkecie, Twoje serce jest zakorzenione w Jezusie teraz, nieustannie w obecności Jezusa, wstałem w stałym zjednoczeniu z Nim, w każdej chwili chwili obecnej by to życie Boże w Tobie nieustannie trwało, rozwijało się nowe stworzenie nowe życie, cały czas w tej duchowej pępowinie w połączeniu z Panem non stop, bez chwili nawet przerwy Pan daje Ci to łaskę i Pan Cię zaprasza do takiego zjednoczenia z sercem, by było w Tobie zakorzenienie stabilne, wytrwałe, systematyczne, takie wierne, niechwilowe zrydy, bo życie nasze to nie jest sprint. 100 metrów się wysilę na tydzień, a potem odpuszczasz. Ja biegałem na 100 metrów w ogólniaku i w różnych zawodach brałem udział. To jest mobilizacja na krótki czas. Ale potem tato zachęcił mnie do tego, że się przestawić. Przestawić się na dłuższe dystanse. Na 3 km, 5 km, 10 km. I to zrobiłem. I zobaczyłem, jaka jest ogromna różnica. Jak bardzo musisz być cierpliwy, jak bardzo musisz rozłożyć siły, jak wierny, jak systematyczny, jak regularny, bo Twoje życie wiałą to jest bieg długodystansowy, to jest maraton. To nie jest zryw, to nie jest na chwilę, to jest maraton na drodze wiary. Dlatego też potrzebujemy zakorzenienia w Jezusie systematyczności, wierności, regularności, by życie Pana tętniło w Tobie. Tętniło coraz bardziej i bardziej. Tymczasem niestety stygniemy. Stygniemy w miłości. I to jest nasz błąd, to jest nasz grzech. Gdy zrywie pełnym entuzjazmu, w miłości. Ale Pan powiedział o tym w Ewangelii. O ziemnie miłości wielu. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. To jest ta droga wytrwałości, regularności. W modlitwie osobistej, małżeńskiej, rodzinnej i w przychodzeniu na spotkania do wspólnoty. Regularna, stabilna, wierność, kręgi biblijne, grupy formacyjne, nabożeństwa uzdrowienia, razem w jednej drużynie, jak uczy Święty Paweł do Hebrajczyków 12.1, mówi tak. Winniśmy wytrwale biec wyznaczonych nam zawodach. Prosimy Cię, Chryste, umocnij nasze serca w tej adoracji teraz. Umocnij nasze serca, byśmy trwali w nowym życiu. Daj nam łaskę powtórnych narodzin. Daj nam łaskę, Jezu, nowego stworzenia, by wszystko to, co dawno, to, co stare, minęło, wszystko by się stało nowe. I poprowadź nas przez wytrwałość i wierność do owocowania. Do owocowania i rozwoju nowego życia. Uwielbiamy Cię, błogosławimy Cię. W tej adoracji chcemy przygnąć serca do Ciebie. Amen.